Z boku i obserwuję chęci Rozdarte mam już plecy Oparłem je o śmietnik A w nim pełno sugestii Odpalam gestem pet Ulegam dysocjacji, pielęgnując usterki o. Zwijaj swoje swoje jakby jutro miał być koniec Apokalipsa a sztucznych feromonów, robo kobiet do ugrzęźli między skwarkiem a nałogiem Uliczny skwer zielony potłuczonym alkoholem Blach. Sępy w mojej głowie robią mendik Kogonią resentymenty jak los nam rozdał, to gra prosta Nie rozumiem czemu kara boska na spotka, skoro nie ma środka na tosta Ikona ma role, i złote te wiosła Szukamy prawdy, wolimy grandy, stroimy miny, mimika zmarłych Narcy spadł dziś na ryjno i obdarł najki Jemu uceniam mózg, się. Jemu W sumie niezbędne nie do sami sobie wrogi Szczęście było kwa fejkiem usterki, usterki Usterki. Czemu masz usterki? Usterki A, usterki Usterki W są nie nie istnieje Jak chciałbyś zrozumieć co istnieje nie, To dziś nie wiesz, która to droga co? istnieje Co się poniesie, to diabeł zawołam Nadzieja na Cię, to złudna istota A serce nie słuchaj, i tak się zawoła hey! Szukasz, błądzisz, dalej Nie wiesz, kochasz, tylko... Za, co? za to kim jesteś, za to kim byłeś Co wszystko z tobą wróciłem Usterki, a, Usterki, <muchy> usterki Czemu masz usterki? usterki, usterki, usterki, usterki Stoję gdzieś z boku i obserwuję chęci Rozdarte mam już plecy, oparłem je o śmietni w nim usterki Usterki, usterki Pul it up, pull it up, pull it up, pull oh, it up Usterki, Usterki, Usterki Czemu masz usterki, Usterki, Usterki, Usterki głowy są Mój naszego usterki Karywam oh, ja głównie ten medki Chodzi tu stanu jak tu, to i pełni ustart ustart ustart i pęcon z utworem Usterki. Ja witam was serdecznie w Aferytmie, który właśnie zaczynamy na antenie Radia Afera. Dzisiaj realizują nas Jeremiasz Szczecina i Jeremi Kwiecień, a przy mikrofonach będą z wami Karolina Ziębińska i Julia Miksińska. A my zanim przejdziemy do dalszej części audycji i zanim w ogóle przejdziemy też do rozmowy, to na pewno mamy dla was konkurs, ale jeszcze to na pewno y, sprawdzę, bo wiecie jak to była y czasem wiadomo, a czasem nie wiadomo. W każdym razie wysłuchaliśmy utworu od dwóch artystów. Niesamowitego utworu o trudnościach, o zmaganiu się z tym, co w życiu trudne, co stoi gdzieś tam, gdzieś tam na przeszkodzie, niekiedy. I zaraz będziemy mieli też okazję z jednym z autorów porozmawiać. Drugiego niestety nie udało się nam zahaczyć na antenie. Ale tak, jeszcze sekunda, słuchajcie, bo próbuje się dostać do naszego systemu, żeby wam powiedzieć, jaki jest konkurs, ale z jakiegoś powodu totalnie nie mogę tego zrobić. I tak, bardzo nie chcę, żeby was on ominął. Więc tak, już udało się, słuchajcie. Polska wersja PW Forever i to jest wydarzenie, które odbędzie się 6 kwietnia, czyli już po świętach. Także ze spokojem, jeżeli ktoś planuje wyjechać, to zdążycie, zdążycie wrócić. Powiedzcie mi proszę, dlaczego to do was właśnie ma trafić taka wejściówka, wyślijcie SMS-a na numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko, no i oczywiście koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, no i nie będziecie musieli na to wydarzenie iść sami, bo do wygrania jest wejściówka podwójna, a ja teraz serdecznie witam na naszej antenie Patryka Mandale, patos to Pata. Słuchajcie, dużo P i dużo S, dlatego mi się myli, ale bardzo, bardzo serdecznie Cię widzę, Cię słyszę dzisiaj na antenie radia. Cześć, też wszystkim serdeczne pozdrowienia dla i dla Was, dziewczyny. S S super. Słuchajcie, zaczniemy od tego, że jako, że jest dzisiaj prima playlist, to mamy taki żart. Generalnie z tej strony Shila. udało mi się trafić żeby spotkać się z Patrykiem, więc dzisiaj będziemy we dwójkę. Szymano, szymano, witam wow. całą ekipę No witam to słuchajcie. Ekipę Radio Afera. Moi Super. Drodzy, bardzo miło Was wszystkich przywitać. Z tej strony Patryk Mandla, patron Pata, obok mnie Shira, Artur Poręski. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i, I co? No, ja też. No, ja... No super, to ja raczej ja za chwilę będę Was słuchać. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że udało Wam się oboje y, dotrzeć do nas y, na rozmowę, bo chciałam, chciałabym posłuchać w ogóle, jak to się stało, że, żeście na siebie trafili i stwierdzili, że hmm, napiszecie wspólnie utwór Usterki, właśnie. To jest dobra historia. To możemy zaczynać? Oczywiście, że tak to historia Chodzi o historię w ogóle poznania się, czy historię powstania utworu? Ja myślę, że obie będą bardzo ciekawe. Okej, okay, okej. Okay. No to może zacznijmy od Poznania. To była w sumie dosyć śmieszna sytuacja, ponieważ y, jeszcze w zeszłym roku, kiedy mieszkałem z y, czterema osobami w jednym mieszkaniu, to jedny, jednymi z osób właśnie y, był nasz y, wspólny kolega, przyjaciel, u y, którego Patryk po prostu się znalazł jako gość, a że ja mam w zwyczaju yy, nieproszenie wchodzić do pomieszczeń moich współlekatorów, żeby poznać osoby, które się tam znajdują, bo mnie po prostu zazwyczaj to ciekawi, kto fajnie się trafi. No i trafił się taki Patryk, któremu po powiedzeniu cześć i przedstawieniu się, po prostu go za, za rękę i powiedziałem, ej stary, chodź musisz posłuchać mojego kawałka, bo zrobiłem, no i... No i w ten sposób w sumie... dokładnie, dokładnie. A później zaczęliśmy grać, śpiewać, razem nawijać, e, razem wszyscy, w sześć osób, tak naprawdę sami kumple, że tak powiem, wszyscy się poznaliśmy wtedy, e, bo mieliśmy wspólnego przyjaciela. No i jakoś tak wyszło, że trafiliśmy na siebie. No i w sumie e, od tamtego momentu działamy, pracujemy nad wieloma, wieloma otworami, które mam nadzieję e, usłyszycie za niedługo <śmiech> od nas. Mm, bo to nie będzie ostatni numer na pewno, nie? Ale jest pierwszym, prawda? Więc... Takim jest waszym, to... który ujrzał światło dzienne tutaj. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No ale wiecie, wiecie jak to jest, jak jest artystą, twórcą. Mamy tego, no, sporo materiałów, że tak powiem, w teczce i czeka na to, żeby, żeby to fajnie wypuścić, żeby to było konkretne tak naprawdę. Bo myślę, że Artur się ze mną zgodzi, że jesteśmy zwykłą artystów, która, która bardzo by chciała przekazać coś więcej ludziom niż tylko podstawowe rzeczy, które, które teraz są gdzieś tam mainstreamowe, że tak powiem. Szczególnie, że tutaj w przypadku tego utworu też łączycie trochę tego, co popowe, trochę tego, co rapowe. No i nawet takie zadziory, takie rockowo-metalowe, gdzieś tam te scream, ten scream, który jest, jest, pojawia się także w kawałku. No myślę, że tutaj jest taka różnorodność dość rozpięta gatunkowania. Tak, no generalnie te wstawki gdzieś tam rockowo-metalowe, no to mogłyście wziąć z tą, generalnie ja też od wielu lat yy, no głównie miałem styczność z muzyką gdzieś tam rockowo-metalową, w której się wychowałem. Też w wielu zespołach gdzieś tam się grało właśnie bardziej w klimatach takich grungeowo-rockowych, Natomiast gdzieś tam po latach optowania z muzyką te horyzonty się gdzieś tam no pozmieniały. W sensie, że nie, nie, mam wrażenie, że no, nie mamy teraz jakiegoś ograniczenia, jeżeli chodzi o gatunki, bo jeżeli. No coś, w stylu, tak żeby się tym po prostu bawić. No bo po co robić coś, co, co już było i tak naprawdę teoretycznie może dać więcej słuchaczy, no ale czy to jest coś po prostu gdzieś tam z serducha, jak odtwarza się coś, co już było? I jest tak Niech naprawdę się... wszędzie też, nie? No. To jest też największy problem, że większość artystów no, w dzisiejszych czasach ma, ma z tym problem, że, że robi tą muzykę, która jest y, na każdym kroku, gdzie się obróci że jest bardzo podobna. E, większość artystów też bierze takie, że tak powiem, podobne zabiegi ze starych, ze starych lat no, i gdzieś tam, nie wiem, z lat 90. można, można nawet, tak powiedzieć, osiemdziesiątych. No takie nostalgiczne kawałki sanki, to nie? często się zdarzają, nie? Tak na antenach no, radia, dokładnie, nie, dokładnie. nie radia. I, I rozumiem, że dla was takim jedną z taką prerogatywą, która wam towarzyszy w, w wspólnym w wspólnym tworzeniu jest właśnie to, żeby przekraczać gdzieś tam te ramy, te gatunki. Czy, czy raczej myślicie, że wspólnie to, co tworzycie teraz, będzie się jednak kręciło dookoła tego, tego poprokowo rapowego klimatu? Myślę, że nie. Też, też tak myślę. No. Raczej nie. Dla Czyli lubicie eksperymenty? No, tak. Dla mnie na przykład muzyka to jest w sumie gdzieś tam... No od 12 lat to jest jakaś moja forma terapii, która pomagała mi. No ja byłem całe życie osobą, która miała gdzieś tam problem z uzewnętrznianiem emocji, z pewnością siebie. I muzyka to była tak naprawdę... To byli tacy moi drudzy rodzice, którzy mnie po prostu no, wychowali i pod względem tam emocjonalnym i w kontekście społecznym, też właśnie w kontekście potem poznawania ludzi, którzy też to robią, którzy też podobnie to czują, więc Myślę, że to jest ta muzyka to jest troszeczkę tak, taki plac zabaw, na którym nie ma co rzucać sobie po prostu jakichkolwiek ograniczeń. I teraz jeżeli, jeżeli mogę dopytać, to czy w takim razie te usterki są trochę właśnie o takich własnych y, gdzieś tam przeżyciach, y, opisują, są takie y, dotyczące tego, co gdzieś tam jest zinternalizowane i, i jest jakąś próbą przeprocesowania właśnie takich emocji? Czy może jest to po prostu taka ogólna, bardziej obserwacja tego, że niekiedy te pojedyncze błędy stają się po prostu codziennymi wyborami i tak naprawdę gubimy się w tym, jacy jesteśmy naprawdę, a jacy być może chcielibyśmy i wolelibyśmy być? E, powiem Ci, że e, na, pewno, na pewno to jest połączone, bo i z jednej strony mamy tutaj e, kilka osobowości, które, które są poruszone w, naszych, w naszym tekście. I no, mamy tu pokazane, że dużo emocji gra, gra, gra główną rolę. Cały ten narcyzm, gdzieś tam pokazywanie tego, jakie, jakie musisz mieć dobra materialne, żeby być na, na topie, żeby cię ludzie zauważyli, no to, to też jakby wykładamy to po prostu na stół, że, że tak naprawdę no, to jest, nie, nie wiem, no, dla nas osobiście myślę, że że śmieszne i nie jest to żaden wyznacznik tego, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy, nie? I plus taki też w moim fragmencie jest moment, gdzie mówię o tym, że sumienie nie istnieje i jak chciałbyś zrozumieć to istnienie, do dziś nie wiesz, która to droga, to isterek. Więc ja to biorę gdzieś, gdzieś tak, <gdzieś> ja, to, ja to po prostu rozumiem w taki sposób, że dużo z nas już nie patrzy na to, co jest dobre, a co złe. Po prostu działamy pod wpływem wielu, wielu impulsów, o których nawet nie, nie zdążymy pomyśleć, ale i tak to zrobimy. Często, gęsto zawodzimy wiele osób, wiele, wiele bliskich osób dla, dla siebie. I no, często tak to, tak to później wygląda. Tak, niestety, trochę działa to nasze życie w dzisiejszych czasach. Niestety, niestety bywa i tak, a czy w takim razie w waszych kolejnych utworach, które być może będziemy mieli okazję usłyszeć w niedalekiej przyszłości, czy, czy tam też będziecie poruszać właśnie taką tematykę związaną z tym, jakie gdzieś tam są w nas wady, żeby może pobudzać do dalszej refleksji, czy może znajdzie się gdzieś, nie wiem, przestrzeń też na trochę takiej motywacji, takiego kopa na zasadzie, jak chcemy to to, to możemy znacznie więcej, niż, niż by się wydawało. No właśnie jakieś pół godziny temu e, Patryk mocno poruszał tą kwestię, żeby też właśnie porobić te numery bardziej takie skoczne, pobudzające do, do działania, żeby też tą refleksję przełamać już, już tym działaniem, tymi czynami. Więc tak, tak, jak najbardziej. Myślę że, myślę, że na pewno, bo ja jestem też taką osobą, która kocha, kocha też wesołe brzmienia. I gdzieś tam, no, mocną gitarkę fajny rikwy do tego, może takiego trochę kroka czasem zarzucić nawet. Więc, więc myślę, że, że tak powiem, pomysłów nam na pewno nie będzie brakować. Najbliższy numer, myślę, że możemy powoli zdradzić, to jest klimat taki, że będziemy się skupiać też na podobnym temacie, ale, ale numer się nazywa ADFHD. ADF HD. E, i, mm -hmm. i no myślę, że będzie fajne, bo, bo to nie będzie tylko jedna odsłona tego numeru, to będą dwie i to będzie no Super. I mogę zrobić. No musiałem. mam nadzieję, że Super. możesz, słuchaj, ja, ja tobie nie no, powiem, nie? Ja musiałem nie, nie lubię <śmiech> samo po prostu, <śmiech> patrzeć na Artura, wiesz, <śmiech> jak on nie zrobi po prostu. Ja, ja się bardzo cieszę, słuchajcie, że, na, że osoby, które teraz słuchają aferytmu, będą wiedziały jako jedne z pierwszych, słuchajcie. To myślę, że jest bardzo, bardzo fajny przywilej. A jeszcze was tak zapytam, czy będzie szansa usłyszeć was w duecie y, na żywo i posłuchać usterek, y, tudzież innych numerów, żeby poczuć tą waszą energię też po prostu w wersji live? Myślę, że myślę, że w najbliższej przyszłości zdarzy się taka możliwość. Aktualnie m, osobiście staram się nad tym pracować, żeby żeby rozwijać nasze plecy, że tak powiem, na koncertach, na jakichś supportach, na takich rzeczach, więc jeżeli ktoś tutaj z jakichś promotorów nas usłyszał, moi drodzy, to możecie śmiało się zgłaszać. Uwaga, lokowanie produktów. Lokowanie produktu, uwaga, uwaga. Eee, naprawdę jeżeli byście mieli ochotę, ktoś tutaj by nas słuchał, czy miałby jakąś propozycję ciekawą na, na jakiś fajny koncert, to na pewno mamy dużo utworu, żeby zagrać, e, czy, czy na fajny support, bo, bo czekamy na to, czekamy na propozycję. E, a jeżeli mogę szybko dodać, to miałem też taką okazję pograć e, mm, dwa nasze numery <śmiech> z Arturem w klubie w Częstochowie. Bo, bo akurat mam okazję grać razem z moim serdecznym przyjacielem, wspólnie naszym przyjacielem, DJ Saksem, który jeżeli może to odsuwa, to też serdecznie go pozdrawiam. Pozdrowiacie. Pozdrawiamy. Mieliśmy, mieli, mieliśmy okazję zagrać w klubie w Częstochowie w Bristolu. Grałem e, akurat e, taki mały support dla Alberto i po prostu nie miałem okazji wziąć Artura, ale, ale udało się otworzyć par, parę numerów i myślę, że że bardzo fajnie wyszło, bardzo fajnie wyszło i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również spotkamy się w Poznaniu na jakichś imprezach, czy tak jak już wspominałaś na koncertach. Super, Poznań będzie na pewno czekał, a jeszcze tak y, wspominając właśnie o występach y, na żywo, y, to czy, czy dla Was w większą przyjemność y, sprawia Wam tworzenie wspólnie na przykład, czy jednak... Y, ta, re, ta możliwość interakcji z publicznością, taka już w konkretnej przestrzeni na przykład. Czy, czy jesteście w stanie powiedzieć, które wolicie, czy, czy jakby to są dwie rzeczy, które tak macie równo na szali? Wiesz co, u nas, u nas to wygląda... My jesteśmy takim idealnym yin-yang, bo pa, Patryk jest osobą, która uwielbia, uwielbia energię ludzi, uwielbia przed nimi występować, no po prostu dzielić się tym z ludźmi, to jest jego forma właśnie tego, co mu daje energię. Ja z kolei mam tak, że kiedyś miałem takie podejście, ale jakoś od ponad półtora roku też prowadzę swoją y, szkołę muzyczną, jakby szkołę muzyczną może nie taką w klasycznym pojęciu, bo bardziej łączymy y, elementy artoterapii, y, produkcji muzycznej, po prostu tym, żeby z tej muzyki wyciągnąć jak najwięcej, Y, dla siebie i żeby ci, ci młodsi, y, ludzie, czy ci starsi mający styczność z muzyką, żeby mogli w tym zobaczyć po prostu coś, coś większego, żeby mogli przez tą muzykę po prostu bardziej gdzieś tam, no po prostu odkryć siebie. No i dla mnie ten proces właśnie tworzenia jest tą rzeczą najważniejszą, bo to jest jakaś taka, taki moment intymności, gdzie siedzę czy sam ze sobą, czy właśnie z kimś, w tym przypadku z Patrykiem i Mamy okazję na dany temat sobie gdzieś tam porozmawiać, poreflektować, wymienić się doświadczeniami i potem domknąć to w postaci jakiegoś utworu, czyli dla mnie to jest po prostu forma pamiętnika, w której nie mam za bardzo na celu zebrania jak największej liczby odbiorców, tylko bardziej po prostu wyrazić siebie w danym momencie, a to, co się z tym będzie później działo, to już jest rzecz, która mnie, no w sumie jakoś nie interesuje, ale z drugiej strony to jest też bardzo fajna forma, też, też gdzieś tam lata wcześniej z zespołami, którymi grałem, też koncertowaliśmy i to też były bardzo fajne rzeczy. Ja też jestem mocnym ekstrawarkiem, więc bardzo lubię kontakty z ludźmi, ale raczej właśnie wolę, wolę te intymne rozmowy. Rozumiem, to faktycznie mieliście szczęście, że trafiliście na siebie w tym mieszkaniu to, to, to, ja, <grych> i mogę, zaczęły powstawać cudowne ta... rzeczy. Mm -hmm, no jak najbardziej. Nie, dokładnie. no ty mi nie przerywasz, słuchaj, za Słuchaj, słuchaj, <laughs> Powiem ci tak, e, właśnie to jest niesamowite, bo e, często ktoś e, mówi, że ludzie potrzebują bardzo dużo czasu, żeby komuś, wiesz, zaufać, żeby poczuć to, że, że nie wiem, będę rozmawiał z tą osobą, tak? Że, że będę jej poświęcał czas i w ogóle myśmy z Arturem w sumie spędzili e, dzień ze sobą, a później od tamtego momentu się trzymamy razem, e, swoje rzeczy przechodzimy Dokadujemy się perfekcyjnie, gdzieś tam też e, zaczynam wchodzić w e, tematy właśnie też e, pomocy Arturowi z tą całą szkołą, z tym wszystkim. Super, e, świetnie. No, ale z, zresztą jak tak słyszysz, też jak Artur mówił, no ja jestem mega ekstrawertykiem, prowadzę imprezę, że tak powiem, po klubach różnych, właśnie z DJiem Saxem, e, czy z DJ-em na przykład w spirali e, w Gliwicach, też zapraszamy wszystkich, jeżeli ktoś by tu przyjechał z Poznania, zapraszamy do Gliwic na imprezę. Trochę tak mamy jeszcze... daleko, ale można zostać Trochę całą daleko, noc, ale nie? Ale jakby, jakby jakimś cudem. <śmiech> nie no, ale po prostu jest to super sprawa i powiem wam szczerze, że, że akurat jesteśmy takim mini janki, i się bardzo, bardzo uzupełniamy w wielu kwestiach, bo przez to, że Artur też ma chłodną głowę, potrafi mnie często gęsto uspokoić, a ja mam czasem tak, że potrafię go podgrzać w dobrym momencie, żeby, żeby po prostu ruszyć z jakimś tematem i dzięki temu obydwoje naprzewamy się wręcz, powiem, że idealnie. Super, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za to, że porozmawialiśmy trochę o usterkach i czekamy oczywiście na Wasze kolejne utwory, które z chęcią, z kęcią będziemy grali na antenie naszego radia. Słuchajcie, z nami na antenie był Artur Porębowski, Shila oraz Patryk Mandala, Patson Topata i słuchajcie, tak, czy chcecie jeszcze coś powiedzieć naszym słuchaczom, zanim ja ruszę dalej z audycją? E, kochana, wydaje mi się, że, że to tyle i jeszcze raz bardzo dziękujemy. Z tej strony był Patron Topada, czyli Patryk Mandla i, I Schwila, Artur Kuremski. pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Poznań, dziękujemy radio. Ja was też pozdrawiam, się, Julka, się Karolina Heo. Trzymajcie się, dzięki bardzo, a słuchajcie, my przechodzimy do stałego punktu naszego programu, czyli do Płyty Tygodnia. We're on to go to now A w tym tygodniu tytuł Płyty Tygodnia nosi drugi album zespołu Penthouse, czyli Somewhere A New Moon. Jak sam zespół pisze o tym albumie, jest to poszukiwanie pioruna zamkniętego w butelce i drodze na własny księżyc. Dosyć enigmatyczny opis, ale tego samego możemy się spodziewać po przekroju gatunk gatunkowym tego albumu, bo jest również bardzo różnorodnie. Od Dark Fanu przechodzimy przez Afrobit, czy nawet blues. A jestem w szoku, że to zrobiło 7 osób. Dokładnie. I naprawdę duże wyrazy podziwu, że 7 osób jest w stanie zrobić album i nadal być się zespołem. dogadać. I jeszcze to jest tak y, dobre, że po prostu chcemy to grać. Tak, a utwór, y, którym Was wprowadzimy w ten album i mam nadzieję zachęcimy do przesłuchania e, go w całości, będzie Gimitive. To było Gimme od zespołu Penthouse z naszej płyty tygodnia. A teraz z tych no, trochę takich mrocznych klimatów przejdziemy w bardziej e, letnie, wesołe brzmienia, takie bardzo rozgrzewające, e, bo zespół Mlecze wrócił z nowym singlem, Może Ty też. E, single zapowiadający drugi album, który ma ukazać się już tego lata, a piosenka opowiada o zaoru o zauroczeniu tęsknocie i przeczuciu takim, że właśnie ta druga osoba, o której myślimy, może przeżywać dokładnie to samo. Mamy tutaj dużo gitarowych, takich ciepłych brzmień, a nawet harmonikę ustną w refrenie, co było dla mnie, powiem szczerze, takim zaskoczeniem, ale bardzo przyjemnie się tego słucha. Także mam nadzieję, że zanurzycie się razem z nami w ten ciepły klimat z zespołem Mlecze i utworem Może Ty też. Twór może ty też trochę chyba rozpoczął nam sezon na Mlecze i na nową muzykę od zespołu Mlecze. Co myślę, że bardzo nam pasuje tutaj do kwitnącej pogody i aury, jaką już mamy, coraz coraz lepszą. Zdecydowanie. Ja tutaj też śledzę zespół od dłuższego czasu i właśnie tak się zastanawiałam, kiedy też przyjdzie czas na nowe. Szczególnie, że też Karolina Parsau tutaj wydała swój album też przy okazji. Jakby nie tylko jest wokalistką Mleczy, ale też po prostu tworzy własne utwory u siebie w sypialni. Także słuchajcie, jeżeli macie chwilę, to polecam też tutaj zajrzeć do jej twórczości. A teraz przejdziemy do kolejnej propozycji i będzie to trio z Wrocławia I Am Sleep, pisane łącznie. I jest to zespół, który opiera swoją twórczość o opowiadanie historii emocjonalnych, dźwiękowych i to, co jest w nim wyjątkowe, to wydaje mi się takie partie partie skrzypcowo-fortepianowe y, tworzone przez Ole. Y, ja, ja bardzo uwielbiam y, te, te, te części, ale w ogóle też Karol i Filip y, również się spełniają tutaj w tej całej, y, w tej całej y, ich dynamice i jest to y, niesamowity zespół, który y, można było posłuchać w Must Be The Music. Ja o tym nie wiedziałam, dopiero teraz jak y, sobie sprawdzałam y, ich przy okazji twarzy, y, czyli, czyli jednego z singli, który zapowiada drugi album y, zespołu, który jest gdzieś tam w drodze. Y, Vermilion, tak. Vermilion pisane przez V. No i jest to jest to krążek, który będzie taką konceptualną narracją i jednocześnie sam kawałek odsłania właśnie fragment historii bohatera i po prostu przenosi na tą nam naszą uwagę, tak naprawdę przykuwa ją do relacji tego bohatera z kimś ważnym. No i co ta... Co ta tytułowa twarz może symbolizować, tutaj w tym wypadku jest to um, taka widzialna warstwa tożsamości, jakaś taka powierzchnia, e, którą pokazujemy światu, bo tutaj jest o zakładaniu butów i o, w sensie o zakładaniu butów i o zakładaniu maski e, i, i wychodzeniu e, do ludzi w jakiejś takiej przybranej postaci, którą e, gdzieś tam sobie tworzymy, grając e, w e, społeczną e, grę. E, gdzieś tam y, nie do końca może nawet zgodną z y, naszymi wewnętrznymi zasadami. Tutaj już trochę ja tak sobie y, dopisuję do tego utworu, ale myślę, że to jest, to jest kawałek, z którym bardzo łatwo w dzisiejszym świecie się utożsamić i ja jestem bardzo ciekawa, y, co będzie się działo dalej z y, bohaterem właśnie Vermilionu, czyli albumu, który będziemy mieli okazję posłuchać w, w przyszłości. A teraz dla was kawałek Twarz od I Am Lagodnie kapi czas, omywane spokojnym szeksiem i nie ma zostawia trwały ślad w momencie kiedy chcę by przestał. Sleep i kawałek twarz z nadchodzącego albumu Vermilion, drugiego albumu tegoż zespołu. A ja w sumie muszę Ci powiedzieć, Karolina, że dzisiaj jestem pod wrażeniem, jak bardzo polskojęzyczny wyszedł nam ten aferytm. Bardzo się z tego cieszę. I wychodzi, bo jeszcze trwa, tak, słuchajcie, jeszcze, jeszcze do 20 gramy. I dalej będziemy lecieć e, z propozycjami od polskich artystów. Cieszę się, że mamy e, tak mm, no, godne e, Dumy i, i podziwu e, muzyczne podwórko w naszym kraju. A moją kolejną, e, właśnie polską propozycją jest nowy singiel od zespołu Biały Falochron, e, Ostatni Zachód. Singiel wydany we współpracy z Hubertem. E, też e, myślę, że jest to do, dosyć ciekawa współpraca. E, przy okazji wydania tego utworu, właśnie obserwowałam. E, konta na Instagramie i zespołu i Huberta i właśnie y, pisali, że znaczy Hubert napisał, że e, zespół Biały Falochron od wielu lat był jednym z jego ulubionych e, Indii zespołów, także fajnie, że te drogi e, się przecinają e, artystów, którzy nawzajem, nawzajem siebie słuchają. A Ostatni Zachód jest dla mnie trochę taką definicją zatrzymania się tu i teraz. Mamy e, trochę gdybania o tym, co będzie w przyszłości, ale z taką refleksją, że w sumie nie wiemy tego i Chyba nie chcemy wiedzieć, tak samo jak do końca nie wiemy, co dzieje się w tym momencie, ale właśnie ważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj i teraz... Y z odpowiednimi osobami. Mogę śpiewać o czymkolwiek. Dzisiaj wszystko jest ulotne, tak zaczyna się ten utwór i chciałabym Was zostawić właśnie z taką refleksją do przemyślenia, czy faktycznie tak jest, że już przestajemy zwracać uwagę na, tym, na to, o czym artyści śpiewają i że mogą śpiewać o czymkolwiek i czy, czy ważniejsze jest to flow, czy jednak Zwracamy uwagę na, na treść i na tekst, jaki niosą ze sobą, ale teraz y, zanurzmy się razem w tej chwili tu i teraz z Białym Falochronem i Hubertem Ostatni Zachód. wszystko jest ulotne, jutro będzie ładne, choć nie da ci gwarana. Mogę robić to gdziekolwiek Mógłbym zagrać całkiem sober Mógłbym śpiewać tak jak Coldplay Nie choć nie wiem, co jest grane i poliki całe plade Nasze drogi rozkopane, <śmiech> się postawi autostradę. O, oh. dużo fa, dużo fa, którąś w końcu torwę. Przepuję jednej, która mnie za sobą porwie A wiem, że miałem parę opcji A Wiem, że miałem parę opcji Mogłem czekać w pod głosy I zobaczyć co się stanie Wspinam się na fal ochrony. Chociaż wiem, że zakazane to Nieważne, czy chcą gadać ze mną na poważnie, zamknięty wśród czterech ścian i imię na bloka, Wszystko się świeci jak broka. Ja chcesz to zmienimy loka Po co mam się kręcić sam? Wspólnie nam dobrze na fota, ale chyba tylko tam. Ja chcę tu być. Biały Falochron i Hubert w utworze Ostatni Zachód. Trochę zatrzymaliśmy się tutaj przy tych spokojnych brz brzmieniach, ale lecimy dalej z propozycjami muzycznymi dla Was. Lecimy dalej i zmienimy nieco klimat. Już mieliśmy trochę rapu takiego mieszanego z popem, trochę z rokiem. Teraz było dość spokojnie. Były też mlecze takie wiosenne, takie bardziej może takie nie wiem jak to określić, takie... Takie radosne, ciepłe. Tak, takie radosne, ciepłe, a teraz y, zespół, y, który wprawdzie cechuje się taką dużą dozą wrażliwości i takich też przemyśleń, introspektywności i celnych obserwacji na temat tego, co się dzieje y, też y, y, na zewnątrz i w życiu w ogóle. Y, ale jeżeli chodzi o granie, to jest bardzo gitarowo często też Pankowo, no ale to też nie jest dobre określenie, dlatego że mam wrażenie, że kafe trauma łączy, łączy wszystko i zawsze prezentuje utwory w jak najbardziej swoim, jedynym, oryginalnym i niepowtarzalnym stylu. Możecie ich kojarzyć między innymi z Ultimate Imo Parties, czyli tymi imprezami, które zabierają nas wstecz do do lat, do czasów, wtedy kiedy słuchało się utworów bardzo przejmujących i smutnych z gitarkami. No i też takich czasów tamblerowo, około jakichś takich, no w każdym razie co najmniej minimum 10 lat wstecz, albo nawet i 15. No a teraz przychodzi czas na nową erę. Numer na święty spokój nie ma szans. Jak to też piszą na, u siebie na profilu na Instagramie, nawet jeśli i wmawiasz sobie, że jest inaczej, słuchajcie. I, I tak, jest to zapowiedź, zapowiedź debiutanckiego albumu. Jaka piękna katastrofa i album dopiero jesienią, no ale na szczęście, z czego ja się bardzo cieszę, mamy właśnie utwór na święty spokój. Nie ma szans od kafe Trauma.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 Na święty spokój nie ma szans Cafe Trauma is back. Słuchajcie, cieszę się, że wracają. Cieszę się, że będzie album dopiero na jesień, ale wytrzymamy, słuchajcie, wspólnie. Będziemy czekać, będziemy grać dla Was kolejne single. No i, no i będziemy też dalej kontynuować audycję. Prowadzenie dzisiejszego Aferytmu, bo mamy dla Was jeszcze, myślę, że tak trzy propozycje. Myślę, że tak. A my dalej zostajemy w polskich klimatach, chociaż trochę przeniesiemy się w bardziej egzotyczne rejony, z utworem Egipt, który jest nowym singlem od zespołu Przebiśniegi, Chociaż ten Egipt to ma być tylko takie luźne skojarzenie z utworem, nie jakaś y, konkretna historia. Chociaż ten początek narzuca trochę takie przen tak. przeniesienie się w konkretną y, przestrzeń, taką y, wyimaginowaną w głowie. Właśnie też y, o tym tak myślałam, że trochę mamy jakieś takie wprowadzenie w orientalne brzmienia. Jest to drugi singiel zapowiadający nowy album zespołu. No i w sumie mogłybyśmy wam tu powiedzieć, że to jest już zaproponowanie jakiegoś kierunku, w którym zespół będzie podążał przy tworzeniu tego albumu. Ale nic z tych rzeczy, bo jak sami piszą na Instagramie, mamy spodziewać się niespodziewanego, a to jest tylko kolejny przystanek, gdzie nic nie jest oczywiste. Nie mamy się sugerować ani tutaj klimatem, ani Tytułem, a jedynie okładka może nam coś więcej powiedzieć. No a co do okładki, no to jest spójna z poprzednim singlem Zakręty. Mamy tutaj, bardzo bym tak powiedziała, gorąco, więc myślę, że to jest jedyna taka myśl, którą możemy się kierować, jeżeli chcemy tworzyć jakieś spekulacje. A tymczasem posłuchajmy tych orientalnych trochę klimatów z utworem Egipt. Choć dwanaście tylko dźwięków skrywa świat Choć to tylko kilka twarzy wszystkie znam Już widziałam kombinację wszystkich Co im jeszcze cię spotkałam, znałam smak Czemu mi to robisz nierozsądne? Stawiam kroki, znów skupiłam się Tam gdzie odpływ plażę osuszył Tam gdzie wiatr odwrócił żagle i stek. Tym widokiem nie umiałem się wzruszyć Wspomnienia zażywałem na sen Choć 12 tylko dźwięków skrywa świat Egypt, od przebiśniegów. Powiem szczerze, ja jestem zdecydowanie fanką wokalu Joanny Jewuły z tego zespołu i bardzo się cieszę, to że prawda, mamy go tutaj trochę więcej. Ta delikatność zdecydowanie mnie kupuje. Tak jak mówisz, ja, ja po prostu też zawsze jak słucham przebić to jakoś tak mi brakuje, brakuje słów, bo ja się po prostu rozpływam w tym, co oni tworzą. I, i gdzieś po prostu jestem z nimi w tych, w tych dźwiękach, tak się, tak się łączę w tym. Ale ja też się bardzo dobrze łączę z muzyką taką klubową, często podchodzącą pod jakieś takie techno, hardcore, nie wiadomo co, trans i inne. Bardzo, bardzo lubię w ogóle taką, taką muzykę. Może nie jestem znana z grania jej na antenie, ale zdarza mi się posłuchać, zdarza mi się też po prostu tańczyć do takich rzeczy u siebie w pokoju, na no i dla tych wszystkich osób, które właśnie lubią od czasu do czasu po prostu wytańczyć się za wszystkie czasy, to bardzo serdecznie polecam najnowszy album od Slater. Worst Girl in America. Jest to niesamowity krążek. Um, i, I tyle. Po prostu. I fascynuje mnie to, że ponoć został złożony w 45 minut. To jest Niesamowite, że da się w ogóle tak zrobić. No i właśnie chodzi o to, żeby ten kanibalizm, którego posłuchamy, był taki trochę taki surowy, że tam ten miks nie jest perfekcyjny i on właśnie nie ma być perfekcyjny. A sam utwór dotyczy, dotyczy trochę takiego, mm, takiego momentu, kiedy tak naprawdę sami przed sobą nie do końca jakby przyznajemy się do tego, że mamy te takie ciemniejsze, ciem, mamy taką swoją ciemniejszą odsłonę, taką, której, której może nie do końca chcieliby, którą nie do końca może byli, chcielibyśmy się dzielić z innymi. I, i, I tej symboliki też jest bardzo dużo w wideo. No a sam utwór jest dość dosłowny w swoim, w swoim przekazie, ale też w takiej, w takiej miłości, która nie do końca jest taka czysta, taka kolorowa i taka urocza, też jest coś, coś jedno oczywiście i pięknego i niepokojącego no i o tym właśnie jest kanibalizm od Slater. Ostatnie takty kanibalizm od Slater Dzisiaj realizowali nas Jeremia Szczecina i Jeremi Kwieciński A przy mikrofonach były dla was Karolina Ziemlińska i Julia Miksińska Zostawiamy was na koniec z kini My, my, my, my, my. Tribute dla braci Do usłyszenia, cześć Co się mówili? że mówili? mówili? Hej Bruno, Co się Co się mówili? Mówili? Zawsze mówili, żeby nie, żeby nie siorbać, siorbać, siorbać. Hmm. Mimo to, mimo to ja, ja siorbam, siorbiem, my siorbiemy. Chciałem dobrze, chciałem dobrze. Chciałem dobrze, chciałem Chciałem dobrze, chciałem dobrze, chciałem dobrze, chciałem. Chciałem dobrze, chciałem dobrze i wciąż chcę i nie nazywam się DEF Gdyby coś się zmieniło, gdyby nie cały ten svont, gdyby nie tu braterstwo Nie wiem co by we mnie żyło, co by teraz było, czuję, że co najmniej kiepsko Przeczuwam, że odpadłbym prędko, gdyby nie ci co ratują wędką mnie rybą, Dają mnie wodę, a bidon i się tej biednie wstydzą, bo... Ja i moi bracia, mamy skarby Skarby, skarby Między czołem a potylicą i za blaszkę się nie wymienimy my, my, my, my, my, my, my, my, nie wymienimy mi mi Mimo mi mimo Podróżujemy samochodem, choć guma mi w mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi się mi mi mi mi mi mi mi mi mi między mi a mi ja w swej głowie rządzę Ja w swej głowie rządzę Między kiczem a stylem kiczem Między a stylem, starcem a sztylem a Od a a nic się nie zmieniłem Choć codziennie jestem inny Wciąż uczę syby wciąż zyba. szukam cyby cyby I typy i ty... Chciałem dobrze, chciałem dobrze Chciałem dobrze, chciałem dobrze Chciałem dobrze, chciałem, dobrze, chciałem. Dobrze chciałem, dobrze, chciałem dobrze, chciałem dobrze, chciałem dobrze, chciałem dobrze, chciałem. Ja w swej głowie rządzę, ja w swej głowie rządzę, chciałem dobrze, chciałem. Ja w swej głowie rządzę, ja w swej głowie rządzę, chciałem dobrze, chciałem. Wielkie pozdro Bruno, za ten piękny bit. Niech żyje trzy Jest. Pozdro Gorlice Warszawa, Kielce, Zagnańsk Zespół filmowy Harmider, Prawy Brzeg Dominika Płonka, Lil Piotruś Buchwi I niech żyje cały skład Chciałem, dobrze chciałem Aferytm, aferowy magazyn muzyczny, najnowsze wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady.